Podcast Radio 9 Lubina, audycja o numerze 216. Witają. Adam. I Darek. Zapraszamy do słuchania na początek wiadomości z Lubina i regionu. Przed mikrofonem Darega to są wiadomości z Lubina i regionu. Właśnie zakończono przetarg na budowę sieci Wi-Fi dla całego miasta. Trwa ocena ofert. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lubinianie będą mogli skorzystać z darmowego internetu już w przyszłym roku. Projekt roboczo nazwano szkieletowym systemem Wi-Fi dla miasta. Chodzi o to, by na mapie Lubina nie było martwych punktów z dostępem do internetu. W najbliższym tygodniu na ulicach Lubina znów będziemy mogli spotkać strażników miejskich z radarami. Strażnicy staną z przenośnym fotoradarem i sprawdzą, czy kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami. Jeśli więc ktoś przekroczy dozwoloną prędkość, musi liczyć się z mandatem. Trzy lata temu Lubin zdobył tytuł najpiękniej przystrojonego na święta miasta na Dolnym Śląsku, pokonując nawet Wrocław. W tym roku znów ma taką szansę. Właśnie rozpoczął się konkurs Świeć się. Kto tym razem wygra, zdecydują internauci. Lubin rywalizuje ze 130 miastami z całej Polski. Na Dolnym Śląsku ma do pokonania 10 miast. W tej chwili Lubin jest na drugim miejscu tuż za Wrocławiem, trzecia jest Legnica. Mobilny inkubator, lampę do fototerapii, aparat do pomiaru hemoglobiny i stanowisko do resuscytacji noworodków otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Lubiński Szpital przy ulicy Bema. Regionalne Centrum Zdrowia na początku tego roku wnioskowało do WOŚP o przekazanie na rzecz placówki sprzętu dla noworodków. Święta coraz bliżej, nie wszyscy jednak w Wigilie spotkają się przy suto zastawionym stole. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie ruszyła akcja Świąteczna Paczka. Na miastkę prawdziwych świąt najbardziej potrzebującym wielodzietnym rodzinom może podarować każdy z nas. Zbiórka potrwa do 19 grudnia i zakończy się kolacją wigilijną, na którą obok potrzebujących rodzin zostaną zaproszone również osoby samotne i bezdomni. Szczegółowych informacji dotyczących akcji udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie. W tym wydaniu serwisu informacyjnego to wszystko. Więcej wiadomości z lubina i regionu na stronie www.lubin.pl I jak pewnie zauważyliście w dzisiejszym serwisie informacyjnym usłyszeliście tylko język polski, ale w zamian za to było więcej wiadomości z naszego regionu. Mam nadzieję, mamy razem, Adamem nadzieję, że ten zabieg no, bynajmniej nie uszczupli nam liczby słuchaczy. Jeśli oczywiście jest inaczej, to zapraszamy do komentowania zarówno na Facebooku facebook.com ukośnik 9 lub też do komentowania na samej stronie bloga podcastu radio9lubin.blogspot.com zapraszamy. Teraz mamy przerywnik, za chwilę wracamy. Cześć, moich ekstra, szczyt Słuchajcie, słuchacie Radia 9 Lubin. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirano i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Hi, my name is Jake Hamilton, I'm from Grand Island, Nebraska, and you're listening to Radio Podcast 9 in Lubin. Podcast Radio 9 Lubin za oknem prawie już zima ostatnimi dniami zawitał do nas może taki mini huragan nie jest to to co było porównywalne z z tym, co było w Niemczech, ale wiele oczywiście się działo i w mieście, i gdzieś na obrzeżach. Tutaj wiatr prędkościami dobiegał do 80 km na godzinę, w północno-zachodniej Polsce nawet ponad 110 km i tak naprawdę to, że przeżyliśmy ten okres mikołajkowy można powiedzieć Mikołaj przyniósł nam taką rózgę w postaci takich nawałnic i śnieżyc. I oczywiście to nazywał się, ten huragan nazywał się lub orkan, jak mówili synoptycy również, ksawery. I odczuliśmy chociażby w Lubinie to w ten sposób, że nie mieliśmy prądu w godzinach porannych. Większa część miasta, jak też okolicznych kilkanaście miejscowości była dotknięta brakiem energii elektrycznej. W niektórych miejscach brakowało łączności. Ale oczywiście orkan już przeszedł. Za oknem pogoda coraz bardziej zimowa, chociaż temperaturowo być może nie, ale to, że mamy wiatr, to już powoduje, że odczucie przez nas tego zimna jest większe. A wysłuchacie 216 podcastu Radia 9 Lubin. Teraz czas na kawałek dobrej muzyki. Oczywiście w dziewiątce tego brakować nie może na licencji Creative Commons i serwisu i Zapraszam. Mm. that touch my heart it's not the way you kiss that tears me apart It's you Którzy śledzą naszego Facebooka, przypomnę jeszcze raz: facebook.com, ukośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków. E, oczywiście zauważyli taki wpis, który dotyczy dwóch portali, w których można również dziewiątkę znaleźć, a to jest Twitter oczywiście możecie obserwować Twittera dziewiątkowego, tam więcej informacji z naszego regionu, bo jeśli tylko dziewiątka dotrze do jakiejś informacji, będzie wiedziała o czymś, będziemy wiedzieć o czymś, co dzieje się na przykład na naszym przysłowiowym podwórku albo w Lubinie, to oczywiście na tym Twitterze również to się pojawi, ale również inne informacje, chociażby pytania do was, co sądzicie o pomyśle na nową audycję, również będziecie mogli znaleźć na Twitterze, bardzo łatwo znaleźć, tak samo jak na Facebooku, tak samo na Twitterze, to jest po prostu facebook.com ukośnik dziewiatka, na Twitterze podobnie twitter.com ukośnik dziewiatka. Ale nie tylko tam, bo powstaje również kanał na YouTubie. Będziemy tam wrzucać ciekawe filmy z regionu, ale też nie tylko. I te śmieszne, i te bardziej poważne dotyczące radia podcastowego Dziewiątki, jak i również wiele innych ciekawych propozycji. Oczywiście w, prawie wszystkie, mam nadzieję, że wszystkie materiały będą tam wrzucane w jakości HD i jak tylko coś ciekawego, jakieś ciekawe nagranie się pojawi, to również tam się, tam będziecie mogli znaleźć. Jak znaleźć kanał dziewiątkowy na YouTube, oczywiście y, możecie kliknąć na stronie bloga podcastu. Po prawej stronie na marginesie oczywiście znajdziecie kanał, link do kanału YouTube. Tam pierwszy filmik testowy już się pojawił, także możecie go sobie oczywiście y, obejrzeć. W przyszłości zapraszać będziemy również na audycje na żywo, w tym krótkie relacje na żywo, w tym także relacje wideo. Mam nadzieję, że taka, taka możliwość techniczna już istnieje, ale link do tej stronki, na której będziecie mogli te transmisje oglądać i kiedy one się będą pojawiać, o tym postaramy się informować na bieżąco. To tak krótko na ten temat. A teraz zapraszamy wszystkich słuchaczy na krótką piosenkę. <śpiewanie> Oczywiście jesteśmy po piosence. Nie wiem, czy słyszeliście, bo tuż przed momentem Adam spytał, a o czym teraz? No nie wiem o czym powiemy. Zima za oknem, Ksawery przeszedł, wszyscy żyją, Mikołaj był, no, święta się zbliżają, więc pewnie wszyscy gromnie zawitali na zakupy do różnych sklepów. Tylko oczywiście w naszym kraju wszyscy się zachowujemy, jakbyśmy jakby nagle ogłoszono, że jutro będą święta. Tak więc pewnie większość słuchaczy, oczywiście 23 i 2 grudnia się dowie, że właśnie będzie Boże Narodzenie. I gremialnie wszyscy ruszymy do sklepów, a mniej więcej od około 2000 lat wiadomo, że święta są, no tak, standardowo chyba 24-5-6 grudnia, nie? no wydaje mi się, że to jest okres, okres bo, Boższego Narodzenia, tak, 25. Wydaje mi się, że to troka, trochę lekka przesada z tymi supermarketami miesiąc wcześniej wszyscy się ogłaszają, tak. Nie zdziwiłbym się, jakby zaraz po świętach przygotowywali się wszyscy na Wielkanoc. No ale tak naprawdę, właśnie wracając do tego, co Adam przed momentem powiedział, chyba tak, no, troszeczkę za wcześnie pojawiają się te de dekoracje świąteczne, bo przez to nie czuję tej magii świąt, jaką czuliśmy przez przynajmniej nasze dzieciństwo i to młodsze pokolenie, które nas dzisiaj słucha, pewnie dokładnie tego nie rozumie, ale no, no, zwykle te dekoracje świąteczne pojawiały się w okolicach Mikołaja. Tak naprawdę od 6 grudnia pojawiały się wszędzie gdzieś te dekoracje i wtedy było czuć, że nadchodzą te święta, a tutaj ledwo Halloween, ledwo wszystkich świętych już nam się kończy i tak naprawdę na drugi dzień gdzieś tam stoją jeszcze chryzantem, stoją jeszcze znicze, a tutaj już widzimy gdzieś choinki, prawda, i dekoracje świąteczne. I tak naprawdę zanim już nadchodzi ten 24 grudzień, kiedy mamy Wigilię, no to już od miesiąca widzimy te choinki w sklepach, więc już tak jakoś powszednieje nam to i przez miesiąc mamy te święta, a no tej magii się przez to nie czuje, nie sądzisz? No, wydaje mi się, że, że to jest słuszne stwierdzenie, Gdzieś to się wszystko pomieszało, poplątało. Za dużo tego przepychu w sklepach. Kiedyś może galerii handlowych, supermarketów tak nie było, no ale wydaje mi się, że lekka przesada za i... Wcześnie. Za, za wcześnie, wcześnie za wcześnie to dekoracje. Zdecydowanie za wcześnie osoby, które zajmują się marketingiem trochę powinni również zwrócić uwagę nie tylko na tą kwestię zarobkową, ale przede wszystkim na rodzinną weźmy to pod uwagę, to jest oczywiście nasze zdanie jeśli macie jakieś odmienne, możecie komentować, zapraszamy, wspomnieliśmy wcześniej e, Facebook, czy chociażby strona bloga podcastu, zapraszamy przypominam oczywiście, że słuchacie 216 podcastu Radia 9 Lubin e, na dziś Adam, chyba to wszystko co przygotowaliśmy wy wszyscy biegnijcie powoli już na te zakupy a kolejna audycja w przeddzień Wigilii, 23 grudnia za dwa tygodnie, zapraszam do usłyszenia do usłyszenia, cześć Cześć